To są informacje Polskiego Radia 24. Jest ponad 50 zarzutów dotyczą przekroczenia przepisów. Jest wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Choć opóźnione wreszcie są to nominacje oficerskie w ABW. Wnioski podpisał prezydent Nawrocki. Ta akcja odbywa się w całej Europie. Policja prowadzi na drogach kaskadowe pomiary prędkości. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Niszczenie wymiaru sprawiedliwości to główny zarzut, jaki znalazł się we wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. O złożeniu tego wniosku poinformowali w Sejmie przedstawiciele koalicji rządowej, w tym szef klubu KO Zbigniew Konwiński.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 konstytucyjnej. Liczymy, że będzie to kolejny krok na drodze do rozliczania polityków PiS-u, mówił w imieniu ludowców Krzysztof Paszek. Na tę nominację czekali od listopada ubiegłego roku. Prezydent Karol Nawrocki podpisał odpowiednie wnioski. 96 funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzyma awanse na pierwszy stopień oficerski. Z tej decyzji cieszy się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Jak mówi Jacek dobrzeński Dobrzyński nie podziela opinii rzecznika prezydenta, jakoby wnioski w tej sprawie były nieuzasadnione. One miały solidne uzasadnienie, solidne podstawy. Funkcjonariuszom to się należało. Nie chcę teraz szermierzyć się z panem rzecznikiem prezydenta, ale mam nadzieję, że w przyszłości już nie będzie takich problemów, bo nie można bawić się politykę kosztem funkcjonariuszy. Nie można funkcjonariuszy traktować jako narzędzie do jakichś dziwnych rozgrywek, dorzucania jakichkolwiek pochów. Od listopada prezydent blokował wnioski o awanse oficerskie 136 młodych osób. Kancelaria prezydenta domagała się poprawienia i uzupełnienia wniosków. Naczelny Sąd Administracyjny zbada sprawę dostępu do informacji niejawnych przez szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Służba Kontrwywiadu Wojskowego blisko dwa lata temu cofnęła Sławomirowi Cęckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa. Jest ono wymagane do tego, aby mieć dostęp do informacji niejawnych. Premier jako organ drugiej instancji tę decyzję podtrzymał. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił ją ale i tak sprawa trafiła do NSA.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 O spotkaniu ABW złożyło doniesienie do prokuratury, a sprawą zajęli się lubelscy śledczy. Do ósmego wydziału do spraw wojskowych wpłynęło zawiadomienie ABW w sprawie przekroczenia uprawnień przez ustalonych urzędników. Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Zych. Szef SKW Jarosław Stróżych oraz koordynator służb specjalnych Tomasz Siemaniach podkreślają, że decyzje wojewódzkiego sądu administracyjnego nie są prawomocne, dopóki postępowanie odwoławcze nie zostało zakończone. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dodajmy że posiedzenie NSA będzie niejawne sprawy rozpozna trzyosobowy skład orzekający.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 szczególnie w mieście Bindż Bail. Z Bejrotu dla Polskiego Radia Milena rashid -Szecha. Od początku marca w Libanie zginęło ponad 2000 osób, blisko 7000 zostało rannych. Kilka patroli policji na jednym odcinku trasy sprawdza, czy pojazdy jadą z dozwoloną prędkością. W całej Europie, w tym w naszym kraju, trwa policyjna akcja Kaskadowy Pomiar Prędkości. W te działania zaangażowane są patrole drogówki, nieoznakowane radiowozy, także grupy pościgowe SPIT. Nadmierna prędkość jest jednym z głównych powodów wypadków ze skutkiem śmiertelnym na naszych drogach. Przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze jest jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Apelujemy do kierujących, by przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zwalniali w gdzie przepisy i rozwaga wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Od początku marca obowiązują przepisy, które pozwalają odebrać prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę, także poza terenem zabudowanym na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej. To były informacje Polskiego Radia 24. Miejscami, głównie na wschodzie kraju, popada słaby deszcz. Jest pochmurno z większymi przejaśnieniami. Rozpogodzenia będą na zachodzie i północnym zachodzie. Na termometrach przeważnie od 12 do 16 stopni. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 Dzień w Polskim Radiu 24. Jest 11.09 i cały czas Polskie Radio 24. Środa, 15 kwietnia. Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Wynik nie pozostawia złudzeń. Cytujemy wyniki tego sondażu na radio 24pl Większość z nas krytycznie ocenia działalność rządu pod przewodnictwem Donalda Tuska. Tak wynika z najnowszego sondażu IBRIS dla Polsat News. Szczegóły są takie. Um, przewa przy przewadze opinii negatywnych 10,4% respondentów oceniło jego działalność zdecydowanie dobrze, 30,7% raczej dobrze. 37% ankietowanych wskazało odpowiedź zdecydowanie źle, 15,6% raczej źle co łącznie daje wspomniane przeze mnie 52,6%. Wyniki badania pokazują wyraźne różnice w ocenach w zależności od płci. Wśród mężczyzn dominują opinie krytyczne. 45,5% zdecydowanie źle, 15,6% raczej źle. Wśród kobiet najczęściej wskazywano odpowiedź raczej dobrze, a 13% oceniło rząd zdecydowanie dobrze. Tacy jesteśmy. Polskiego Radia 24. Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Co dalej z um, wnioskiem o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry? Może znowu ktoś zaśpi na głosowanie w Sejmie? Hmm. No dobrze by było, żeby tak nie było, oczywiście. Ale wie pani, ja myślę, że... Ta ironia, e, uzasadniona, e, e, bardzo się wiąże z Odczytał tym... Odczytał pan ironię w moim głosie? Ja patrzę w pani oczy. <laughs> Mam te przewagę no nad tak. słuchaczami. No tak. E, otóż, e, ale to się wiąże z tym, z tą informacją, którą pani podała o wynikach badania opinii publicznej. No, e, ja bym powiedział tak. E, rzeczywiście narasta zmęczenie tym rządem, prawda? Bo... Myśmy mieli falę entuzjazmu. No, zresztą pamiętajmy, że wybory wygrało PiS w, w, w, w 23 PiS roku, to prawda? Oczywiście, największą liczbę głosów w tych tak, wyborach. to była tak, największą tak. liczbę głosów. O tym trzeba pamiętać. Nie rządzi, doskonale, że nie rządzi, choć był jeszcze ten dwutygodniowy rząd Morawieckiego. I jest rząd koalicyjny, który no, szarpie się, który, który wi widać, prawda, i czuć, jak jak trudno jest rządzić w systemie koalicyjnym e, i on się zmaga z Skutkami ośmiu lat rządów PiS-u. I chociażby ten właśnie wniosek, tak ironicznie przez Panią potraktowany, dowodzi, że ten wniosek jest późno. Że... Zaraz ja muszę zareagować. Moja ironia nie dotyczyła samego wniosku, tylko, tylko tego, co się wydarzyło posem... w Sejmie. Ale tak, dokładnie o to chodzi. To Jak znaczy, można my wiemy, my wiemy, tak, my wiemy że, że to są ważne rzeczy, że to wszystko powinno się dziać, a to ciągle się zacina. I ja bym no, powiedział tak, że nawet. Takie wystąpienie wczorajsze ministr, pa, pana ministra Żurka, który no to jest sędzia, to jest bardzo poważny człowiek i on nagle jakby wykazuje no, taką ponadprzeciętną inicjatywę. Z czego to wynika? Wydaje mi się właśnie z wyników badania opinii, opinii publicznej. My jesteśmy zmęczeni tym, że rząd chce, ale niespecjalnie mu wychodzi, ale ciągle coś jest nie tak. No, y ja pani powiem, mnie wzruszyło ostatnio również y, y, takie, no nie chcę powiedzieć wystąpienia, ale po prostu stwierdzenie y, pana posła Kłopotka z PSL-u y, nie jest tajemnicą, że to PSL blokuje y, y, sprawy LGBT, prawda, tej y, ustawy o, o związkach, nie wiadomo jakich, prawda i tak dalej. Poseł Kłopotek powiedział no Bardzo ludzką rzecz. Ma przyjaciela, który właśnie jest w takim związku, jest chory na raka i błaga go, żeby zrobić to szybciej, bo on nie wie, czy jego partner będzie mógł po nim yy, no, odziedziczyć to, co, to, co wspólnie mm -hmm. mają. Czyli również od strony, no można powiedzieć, rządu kłopotek nie jest w rządzie, ale jest w koalicji rządowej odzywają się takie głosy z niecierpliwienia. A pan marszałek y, Sawicki senior coś odpowiedział w tej sprawie? No niestety nie, pan marszałek Sawicki senior jest znany. Jest znany właśnie, tak. z, no, bardzo krytycznego. Z tego, że broni swojego światopoglądu jak niepodległości. Panie redaktorze, to jeszcze a propos um, um, wniosku w sprawie Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry. W informacjach słyszeli Państwo fragment wypowiedzi szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, pana posła Konwińskiego. Mamy dla Państwa dłuższą wypowiedź. Dziś składamy wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobro. Wniosek podpisany przez parlamentarzystów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 odpowiedzialności konstytucyjnej. Szanowni Państwo, wnioskodawców przed Komisją odpowiedzialności konstytucyjnej będzie reprezentował przewodniczący Komisji Regulaminowej, pan poseł Jarosław Urbaniak. Myślę, że jeden z bardziej zorientowanych posłów, jeśli chodzi o przestępczą działalność Zbigniewa Ziobro w tym Sejmie, bo wielokrotnie już się panem Ziobro zajmował na Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. No to tyle. Tak, gwoli uzupełnienia. Tak, tak. Coś jeszcze na temat wniosku o Trybunał Stanu? Dla... Ach, nie, ja myślę, że e, ja myślę, że nie dla mnie, skoro już tak podrzucam różne tematy, e, przepraszam, że to robię, bo to pani Ależ powinna podrzucać, bardzo, to a jest nie pan ja. Nie jestem gościem polskiego Radia 24. No, miło mi, ale gość, to ma konsumować to, co mu podaje ja a Nie czego będę protestować. A Nie wyrzucać do mini. No ale skoro tak mi pani pozwala, to chciałem jeszcze powiedzieć o moim zdziwieniu, ale i refleksji, jeśli chodzi o to, co powiedział pan prezes Kaczyński na temat premiera Madziara, że bił żonę, no i jeszcze tego szczeniaka gdzieś tam ugotował. Do mikrofalówki w go W mikrofalówce, tak. Pani, mi to przypom... Mnie to, to przypomniało. To ja tylko dodam, żeby też nasi słuchacze mieli pełną świadomość, że to miał być fragment biografii byłej żony Petera Madziora, przy czym ona sama mówi, że ona nie napisała, nie napisała biografii. żadnej biografii. Dokładnie. Czyli, mhm. że było to zmyślone, ja nawet gdzieś tam podczytałem, że też nie była to jakaś wielka strona, tylko po prostu informacja zrobiona w mediach, no prawdopodobnie przez Rosjan, KGB, czy tam kogoś innego, prawda, po to, żeby, żeby obrzydzić, ale jeszcze pamiętajmy, że na Węgrzech no, było bardzo, przecież media były opanowane przez Orbana, prawda, i to nie tylko media publiczne, ale i media prywatne. Ale mnie to przypomniało historię Stana Tymińskiego, Eee, tak, Któż, byłem korespondent... to jeszcze pamięta? Otóż pan i ja. Tak, tak. Byłem korespondentem radia i telewizji, radia też na początku lat 90. I to był właśnie ten okres, kiedy były pierwsze wybory prezydenckie w Polsce. Wybory, bo pierwszym prezydentem po 89. był generał Jaruzelski, ale wybieraliśmy prezydenta w roku 90. jesienią i no dwaj kandydaci najpoważniejsi to był Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. Ale po pierwszej turze wyborów okazało się, że do drugiej tury przechodzi Lech Wałęsa i Stan Tymiński. I człowiek z teczką. Człowiek z teczką, człowiek mhm. z Kanady, tak. człowiek, który się dorobił w Peru. I yy, no nie zacytuję, bo nie wypada na antenie tego, co mi powiedzieli szefowie z Warszawy, ale... Zebrałem deftroki i natychmiast poleciałem do Kanady badać, kim jest Stanisław Temiński. Czy dostał Tymiński. pan polecenie służbowe szukania haków? Albo nie, czegoś, nie. czego można by użyć? Nie, ja nie dostałem polecenia służbowego. Ja dostałem yy, prośbę, no polecenie, mhm. prośbę. Andrzej, możesz wydać każde pieniądze, ale jedź tam i po prostu poszukaj, co to jest za człowiek. Ja pytałem ludzi mhm. na ulicy co o nim wiedzą. Na szczęście miałem również solidarnościowych emigrantów moich znajomych, którzy mi tam bardzo pomogli i dotarłem do ludzi, którzy mi nie gdzieś tam, prawda, ale no, do kamery powiedzieli. To była, to była pani, której to była pani Fox. Pochodziła z tej samej wsi, co żona Tymińskiego. Byli bardzo blisko, byli chrzestnymi dzieci tymińskiego i oni powiedzieli, że po prostu on bije żonę, bił żonę, głodził i tak dalej. Tam było mnóstwo takich zarzutów. Dostałem jeszcze potwierdzenie z drugiego źródła, którego dzisiaj nie mogę ujawnić, dlatego że no zobowiązałem się do tego pod tym warunkiem. No i myśmy to opublikowali na... Trzy dni przed, przed mhm. wyborami poszedł mój reportaż a, i no Tymiński przegrał. On by przegrał i bez tego, jak myślę. To, to, to jest zupełnie oczywiste. Ale no, do dzisiaj się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem. Do dzisiaj wiele osób ma do mnie o to pretensje, ale ja uważam, że dobrze zrobiłem. Że takie rzeczy po sprawdzeniu, po weryfikacji trzeba publikować. No tak, ale dziś, yy, w dzisiejszych czasach informacje o netu na temat yy, kandydata na prezydenta... Yy nie zakłóciły, że tak powiem, wyniku wyboru. Nie, nie miały wpływu na wynik no, wyborów. To jest właśnie Ale... ta ogromna tak. różnica. 30 lat, prawda? I kiedy wtedy e, coś takiego było rewelacją, dzisiaj e, nawet to wszystko, co prawdziwe było na temat mhm. Karola ja Nadryckiego, nie przebiło się. Ja myślę, że trochę nam to spowszedniało. To znaczy, jesteśmy zalani tak. informacjami tymi, in, czy innymi i nie zawsze potrafimy oddzielić jedno od drugich, ale wie pan, to jak sobie pozostajemy w tej ironicznej nieco nutce, to pomyślałam sobie, jak pan prezes mówił, że on nie chciałby takiego człowieka na premiera Węgier, bo dodam tylko, że skoro pan prezes tak kocha zwierzęta, to może niech nie wetuje ustawy łańcuchowej na przykład. No ale Pan, A, albo jego kandydat był jednak trochę podobnym. Ale wie pan kogo mi zabrakło w tym tłumie? Mhm. Posła Kalety, który podszedł by do prezesa i powiedziałby pan się w tej sprawie nie wypowiada, bo tak pan, pamięta pan tę sejmową Pe sytuację. Pan poseł Kaleta zareagował na słowa marszałka Terleckiego na temat, który został zapytany o wynagrodzenie dla Zbigniewa Ziobr i powiedział, zdążył powiedzieć, że no właściwie to nie powinien i podbiegł zdyszany pan poseł Kaleta i mówi, tak. że, żeby się w tej sprawie pan, żeby, może się pan w tej sprawie nie wypowiada. Tak trochę mi zabrakło pana posła Kalety, który by powiedział, panie prezesie, w tej sprawie to może jednak nie. Za późno. Tak. No, co mam, co mam powiedzieć? No, no, zgadzam się z panią. Prawda. E, no Tylko tak, prawdę. tak, oczywiście. To, to, jest, to jest nasze zadanie jako, jako dziennikarzy. Ja, taka propo. akurat miałem wczoraj spotkanie z takimi młodymi ludźmi z Danii e, i no, mów, pytali mnie o dziennikarstwo, pytali mnie o, o... To zresztą opowiedziałem im o tym Mińskim również, ale e, ja właściwie powiedziałem im taką... Znaczy, pytali mnie czy w internecie to są media. I powiedziałem, że dla mnie, tutaj, no, Towarzystwo Dziennikarskie, prawda, że dla nas, my uważamy za media e, taką formę przekazu, w której... To nie tylko pojedynczy człowiek wypowiada się, ale on jest częścią zespołu, w którym ktoś redaguje, ktoś czuwa nad tym, co ten człowiek powie a jednocześnie ten, ta forma wypowiedzi ma pewną regularność, czyli nie pojedynczy wpis jednego człowieka, tylko... Coś, co no, ma pewne cechy regularności, a poza tym istnieje tam wzajemna kontrola tych, którzy mówią. I myślę, że to są takie dwa minimalne warunki, które publiczne wypowiedzi, żeby były brane poważnie, powinny spełniać. Jasne. Panie redaktorze, korzystając z pana doświadczenia zawodowego przeogromnego, biorąc pod uwagę zamieszanie wokół IPN-u, Doktor Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu, został rekomendowany przez kolegium ipn Przepraszam na prezesa tej instytucji, kandydatów było wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy... No. Prawda? Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Sejmu. Czy IPN jest nam jeszcze potrzebny? No, IPN to jest 2,5 tysiące ludzi. To jest mm, 60 milionów czy nawet więcej rocznego, rocznego budżetu. To jest instytucja, której już kilka razy, tak, chciano ją zlikwidować, ale ja muszę powiedzieć, że, że nie. Że jednak ta instytucja powinna istnieć. Ona została spolityzowana przez no, obecnego pana prezydenta. To jest zupełnie jasne. Wydaje to znaczy, się, że na doktor To naprawdę Szpytma, ma pan takie wrażenie, że została spolityzowana? Tak. Tak, Ale ja... jeszcze w czasach, kiedy był no, prezesem jeszcze w czasach, tak, kiedy, kiedy Ja pani powiem. A skąd ten zarzut? <głos> Miałem osobiste mhm. doświadczenie, jeśli tak. o to chodzi. E, zdarzało się tak, że ja oprowadzam, jakoś tam pomagam jako tłumacz dziennikarzom zagranicznym. I ja akurat jeden z nich chciał pójść do e, IPN-u. Muszę pani powiedzieć, że poczułem się jak za komuny. To znaczy, y, byliśmy tyle razy sprawdzani. Przy rozmowie był rzecznik prasowy. To wyglądało no, no, no zupełnie tak, jakby y, właśnie jak, jak, jak za komuny wyglądały rozmowy z prasą, bo no, to też niestety pamiętam. Y, więc myślę, że, że tam to, to było rzeczywiście specjalne. I i mam nadzieję, że ten profesjonalista, bo wszyscy uważają pana doktora Szpytme za profesjonalistę. On pod bardzo wieloma szefami y, służył w ipn jest doświadczonym pracownikiem. Mam nadzieję, że tak już nie będzie. Że to będzie po prostu profesjonalna instytucja. A być może jest potrzebne... Y Ograniczenie jej funkcji prokuratorskiej, bo tam są, jest ileś biur IPN-u i są między innymi takie, które no, w zasadzie pełnią quasi-prokuratorskie funkcje. Myślę, że dobrze byłoby, ale to trzeba zmienić ustawę. Do tego musi być inicjatywa ustawodawcza. To jest dość skomplikowane. W poprzednim głosowaniu, czy poprzedni wybór padł na doktora habilitowanego Karola Polejowskiego? On był rekomendowany przez pana prezydenta, tak? Przez... Tak, tak, mm -hmm. tak. I nie uzyskał wymaganej większości głosów w Sejmie. W związku z tym cała procedura musiała się rozpocząć yy, od nowa. Ale gdyby do pana należała decyzja co do reformy, czy zakresu badań, czy działalności IPN-u, to coś by pan zmienił? Tak, tak jak powiedziałem. Wydaje mi się, że te funkcje, no takie quasi prokuratorskie, które mhm. IPN ciągle ma, a myślę, że należałoby to ograniczyć. Tym bardziej, że są głosy, że no, że to po prostu jest dublowanie innych służb. To, to nie jest potrzebne. Natomiast jako Centrum Wiedzy Historycznej tu jest jeszcze jedna ważna rzecz sprawy ukraińskie, sprawy ekshumacji. Tam to jest niesłychanie mocno traktowane i powiedziałbym trochę, właśnie między innymi rozmowa, przy której uczestniczyłem, tego dotyczyła. I byłem zdziwiony takim stawianiem sprawy właściwie na ostrzu noża. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wojna, która się toczy za naszymi granicami. No trzeba mieć jednak pewną wrażliwość, na to, że Ukraińcy nie są w sytuacji spokojnej. To jest rzecz bardzo kontrowersyjna historycznie i to, że oni niechętnie, ale jednak pozwalają na prowadzenie tych badań, no, trzeba to uwzględniać. Nie można żądać od kraju, który jest obiektem ataku takiej zupełnej otwartości. Choć oczywiście ja rozumiem te ograniczenia są tacy, historyczne. Są którzy się z panem nie zgodzą. Nie wiem, czy i ja do nich nie należę. Bo jeżeli Peterowi Modiorowi uda się coś wynegocjować w sprawie węgierskiej mniejszości w Ukrainie w zamian za przynajmniej brak weta w ważnych dla Ukrainy sprawach, to będzie sukces. Wskazałem I podobnie się. my moglibyśmy A, tę mm -hmm. sytuację wykorzystać do tego. Ja nie mówię o działaniach um, wykraczających... No, um, Poza, powiedzmy, wieloletnie spory, czy, czy... ale mogliśmy zrobić więcej. Hmm, hmm. Czy mogliśmy zrobić więcej? Ja nie wiem, czy mogliśmy więcej wycisnąć z Ukraińców, bo nie, nie, nie czarujmy się, to jest wyciskanie z Ukraińców. Coś, żeśmy wycisnęli i tu akurat IPN... No, IPN to była ta część, która cisnęła. To y, nie, ma co, nie ma co do tego zrobić wątpliwości. zrobić więcej, dodam, to też jest opinia wielu ekspertów. Tak, mhm. tak. E, I ja myślę, że, że tutaj, e, w tej sprawie IPN rzeczywiście ma e, bardzo dużo wiedzy, ma bardzo dużo doświadczenia. Ja miałem wrażenie, że, o, że oni, że, e, oni e, żałowali, że nie byli w stanie wycisnąć więcej, mieli pretensje do polityków o to i też rozmawiałem z kolei z Ukraińcami. Ukraińcy um, mówili, była umowa, że dopóki wojna się nie skończy, to nie będziemy tego robili. No, myśmy nie dotrzymali, jeżeli ta umowa była, bo to jest też wątpliwe. Mhm. Myśmy tego nie dotrzymali. Informacja sprzed chwili, dosłownie, co prawda węgierski prezydent miał na to miesiąc, ale właśnie dotarła do nas wieść, że Peter Modzior otrzymał misję Tworzenia rządu. Hmm, jaka niespodzianka? Prawda? Tempo. Tempo jest niespodzianką. Uczmy się. Tak, tak, tak. Czyli nie będzie dwutygodniowego no nic, rządu będzie. Orbana, tak? Mm -hmm. I nie będzie problemu z działką pod CPK. Andrzej Krajewski, Towarzystwo Dziennikarskie z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.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 Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu już w Sejmie. Złożyli go szefowie klubów parlamentarnych koalicji rządowej. Mają oni w tej izbie większość. Czas rządów Prawa i Sprawiedliwości w obszarze wymiaru sprawiedliwości powinien być rozliczony. Tak przekonuje przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-u Krzysztof Paszyk. Nie ma miejsca w Polsce dla zasady równi i równiejsi. Przed trzema laty Polacy postawili właśnie na zmianę po to, żeby Polska przestała kojarzyć się z państwem, gdzie jest aparat władzy, który może więcej, który może łamać procedury, może łamać zasady i śmiać się tym, którzy wskazują, że to jest łamanie reguł w twarz. Wniosek liczy 250 stron, zawiera 51 zarzutów, trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Konflikt na Bliskim Wschodzie odbija się na marcowej inflacji. W ubiegłym miesiącu ceny towarów i usług były wyższe o 3% niż rok temu. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Marcowe odczyty nie odzwierciedlają jeszcze wszystkich zmian, zauważa główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Jak dodaje Piotr Soroczyński, przedłużanie się konfliktu z pewnością spowoduje dalszy wzrost cen. I możemy się spodziewać, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji jeszcze nam wzrośnie być może gdzieś w okolice 3,5%. No i taki się pewnie będzie utrzymywał do pierwszych miesięcy następnego roku. No zdecydowanie dane dotyczące rocznego wskaźnika inflacji, które widzimy dzisiaj, nie są szczególnie alarmujące. No i o kilka klas niższe od tego, co widzieliśmy choćby jeszcze 2 czy trzy lata temu. Odczyt GUSu jest zgodny z szybkim szacunkiem inflacji. Urząd opublikował go pod koniec marca. Papież Leon XIV zakończył wizytę w Algierii i odleciał do Kamerunu. Będzie to drugi etap jego 11-dniowej podróży po Afryce. Wizyta w Algierii została uznana za historyczną. Leon XIV odwiedził ziemię św. Augustyna jako pierwszy papież w historii. Na koniec tor Poznań zamknięty dla wyścigów samochodów i motocykli. To jedyny taki obiekt w naszym kraju, który ma atesty Federacji Motorsportowych. Główny inspektor ochrony środowiska stwierdził, że jest zbyt głośno. Na hałas skarżyli się mieszkańcy Przeźmierowa. Przy torze stanęły ekrany akustyczne. Wprowadzono też obowiązek posiadania tłumików w samochodach. Ale to nie wystarczyło, mówi prezes Automobil Klubu Wielkopolski, Bartosz Bieliński. Zapowiada, że będzie walczył o możliwość prowadzenia zawodów. Składamy właśnie teraz wniosek, myślę, że to dzisiaj nastąpi, składamy wniosek do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o wstrzymanie wykonalności tej decyzji i jednocześnie składamy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wsparcie dla Toru Poznań zapowiada Ministerstwo Sportu. Tor działa od 1977 roku. Dzień w Polskim Radiu 24. 11.34 i więcej informacji na temat politycznego zwrotu na Węgrzech. Przed chwilą wspomniałam. Teraz zapraszam Państwa na Polskie Radio 24.pl. Tam więcej informacji. Prezydent Sulyok oficjalnie powierzył misję utworzenia węgierskiego rządu Peterowi Modziorowi, liderowi zwycięskiej partii. Prezydent zgodził się ze mną, że przekazanie władzy powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe. Tak mówił Peter Modzior, komentując rozmowę z prezydentem kraju. Już w niedzielę wieczorem w swoim zwycięskim przemówieniu w Budapeszcie Modior wzywał prezydenta do rezygnacji, zresztą nie tylko jego i wzywał go też wtedy do szybkich decyzji, bo twierdził, że Węgry nie mają czasu. No to mamy bardzo szybką reakcję i jak mówił nasz poprzedni gość Andrzej Krajewski z Towarzystwa Dziennikarskiego, tymczasowego dwutygodniowego rządu na Węgrzech nie będzie. Gość Polskiego Radia 24. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, pisarz, autor y, książki między innymi Nowy Bliski Wschód. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. Może zacznijmy od Władymira Razołęskiego, który peregrynuje na Bliski Wschód. Po co? No on już był w Zatoce Perskiej, e, w, tam generalnie e, bardzo mile był witany, natomiast Benjamin Netanyahu go nie zaprosił, z tego względu, że Benjamin Netanyahu ceni sobie Władimira Putina i no i tak, to generalnie Bliski Wschód żyje swoją wojną i swoimi sprawami. To jest... No tak, ale mówię też o niespodziewanej wizycie Załęskiego na przykład spotkaniu z prezydentem Syrii o tak, jakichś to... informacjach, spotkaniach w Turcji i czytam komentarze, że także na tym polu ubiega Władimira Putina. No to znaczy Czy to za dużo? wizyta w Syrii była rzeczywiście ciekawa, tak trochę umknęła w związku z tym, co się dzieje w mm -hmm. regionie. Natomiast jeżeli chodzi o Władimira Putina, to dla Ahmeda Al-Shary też on jest ważniejszy z tego względu, że to póki co jeszcze Rosja drukuje syryjskie pieniądze, które to co prawda bez wartości, ale czymś trzeba płacić. No i też tutaj jeśli chodzi o Syrię, no to pamiętajmy o tym, że tam są dwie bazy rosyjskie, no i też to, że tak właśnie jest kończy nam się Iran, libańska przygoda, rozpocznie nam się syryjsko-gazowa przygoda, więc... Czy jedna jaskółka wiosny nie, czyni nie wiosny ludów, jakiegoś przegrupowania wpływów w tamtym rejonie świata? W tym regionie jest trzęsienie ziemi totalne, ale nie w tym aspekcie. Mhm. Jest totalne trzęsienie ziemi. To w którą stronę? No Iran zaskoczył wszystkich. Znaczy um, generalnie, jeżeli Iran wykorzysta swoją szansę, to znaczy, jeżeli dobrze rozegra to, co się wydarzyło, czyli że tą, tą wojnę jeszcze przeniesie na dobre rozwiązania polityczne, które się utrzymają w perspektywie czasu, no to mamy bardzo poważnego hegemona na, w tej części świata. Znaczy, Iran wcześniej też był mocny, powiedzmy, do 2023 roku. Później, później był dość mocno sukcesywnie strzyżony, no ale okazuje się, że to, co zostało strzyżone, wcale nie zostało dostrzyżone i tak właściwie to Iran będzie tutaj rozdawał karty no i też jest całe, całe przebiegunowanie, to znaczy przebiegunowanie. Już dzisiaj w nocy znaczy naszego czasu było spotkanie Haledabin. Zaida następca następce tronu Abu Dhabi w Pekinie spotkał się z prezydentem Chi. No takie, takie powiedzmy to zastanawiają się tam całe towarzystwo co robić, no bo wynik tej wojny plus opcjonalna kontynuacja tej wojny, no to, to są naprawdę bardzo um, niesympatyczne dla tamtej części świata tematy, a tym bardziej, że um, szczególnie kraje arabskie zapłaciły za to, za, że po prostu, żeby być bezpieczne. Okazuje się, że zapłaciły za nic, to znaczy zapłaciły za to, że po prostu dostawały rakietami. No i też jeszcze Iran domaga się odszkodowania wojennego, między innymi z tych krajów. Tak więc, tak więc no jest, bardzo, są bardzo duże problemy. No i też teraz ostatnie takie doniesienie jest, że Iranczycy już nie chcą rozmawiać w Pakistanie z Amerykanami, tylko chcą albo jechać do Chin, albo do Rosji. Czyli, bo pan mówi, jeśli dobrze Iran to rozegra. To tak. znaczy rozgrywa dobrze. Rozgrywa póki co bardzo dobrze. Choćby tak. te ruchy, o których pan tak. powiedział przed chwilą. Tak. Nawet sam, sam fakt, że od samego początku Iran chciał rozmawiać z J.D. Vance'em. To znaczy nie z e, Whitkofem i Kusznerem. Oni oczywiście też się pojawili w Pakistanie, ale chcieli z J.D. Vance'em rozmawiać. I J.D. Vance oczywiście się pojawił, natomiast... E... No bo on może nie chcieli rozmawiać o budowie osiedli. Nie, Na przykład w znaczy, bo... y, jakichś y, złotych strefach w Iranie na przykład odbudowanych przez Stany Zjednoczone tak, przy udziale jest... Ilona Maska. Przepraszam, pozwoliłam sobie na ironię, ale ale, ale chcieli rozmawiać o konkretach. O konkretach i to jest bardzo przykre, że Ameryka, czyli państwo, które ma najlepsze uniwersytety na świecie i ośrodki analityczne, tak właściwie nie ma kogo wystawić do tego pojedynku z takimi zawodowcami, jakimi jest Abbas Argaci, na przykład, czyli irańskim, No to by na zrobił doktorat na brytyjskiej uczelni, ale tutaj, tutaj to jest w ogóle tak jakby m, Iran na tym poziomie też bardzo mocno zyskuje. Mhm. Ale oczywiście mamy rozgrywkę cały czas. Nie, nie można tutaj tak porównuje często politykę, szczególnie blisko wschodnio do, e, do piłki nożnej, tak? No i generalnie mecz się nie zakończył, więc jeszcze nie wiemy. Szczególnie z do prezydentem Donaldem Trumpem, czy będzie druga, powiedzmy to, do, dogrywka, tak? Czy, czy będą jakieś inne rozwiązania, nie wiem, wojenno-siłowe, czy jakieś inne, inaczej jakieś inne... Powiedzmy, znaczy, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby na tą chwilę coś, co by było dla nas, tak jakby troszeczkę takim nieszczęściem, i ranczy, czy Poczekali. To znaczy poczekali sobie, bo Nataniachu musi do października zrobić wybory, a w listopadzie są termy, Więc Iranczycy mogą sobie poczekać. Tak? To czyli... znaczy na co? Poczekają na rozwój sytuacji w Izraelu? Pożegnają Przypomnę. na Taniachu. Jasne. Przypomnę, że w Waszyngtonie rozmowy Izrael-Liban. Yy, tak. I one, są, I one są moim zdaniem one są moim zdaniem o wiele ważniejsze. Ponieważ te rozmowy, które oczywiście trzeba obserwować, no niestety mogą doprowadzić do czegoś zupełnie odwrotnego, czyli do wojny domowej. Z tego względu, w Libanie? Że, tak. Mm -hmm. Z tego względu... No tak. I to nie przez przypadek argument pokoju w Libanie, czyli y, zatrzymania działań Izraela w Libanie, był warunkiem pokojowym Izraela przepraszam, Iranu, Janu, tak. y, w stosunku do Amerykanów. No, tak, oni tak. to rozgrywają doskonale. Doskonale, no bo chodzi o to, że e, Izrael stawia warunki, które są zupełnie... Pomijając to, że oczywiście Izrael nie ma żadnej wiarygodności i wszyscy doskonale wiedzą, co oni robią dalej i co oni będą robić, i jaka jest ich polityka i co powiedział Minister Spraw Finansów, co powiedział Minister Spraw Wewnętrznych. To, to, to, to są rzeczy tak właściwie, przy każdy ma internet, tak? Jasne, no Hezbollah to jedno. Tak? Hezbollah to jedno, tak, tylko że... A chodzi o to, że gdyby nie było Islamskiej Republiki, to Hezbollah może był już by przyszłością, ale jest Islamska Republika. A jak jest Islamska Republika, to Hezbollah całe towarzystwo nakłada czapkami. To jest najpopularniejsza partia w kraju. Ona reprezentuje szyitów. I jakby to, mhm. jakby to nie knuć, jakby tutaj w ogóle czegoś nie ustawiać, to Hezbollah zawsze jest z przodu, znaczy zawsze wygrywa. Nie, no jasne, tylko o co chodzi Izraelowi, bo Hezbollah a, a, to jest główny A Izrael chce, chce wizję o pokoju, czy może, spokoju, może najpierw spokoju, tak, zawieszenia broni, mm. bez e, kwestii wyjaśnienia kwestii południowego Libanu, które Izrael bezterminowo znaczy, e, bez, no, bezterminowo chce tak jakby sobie, z, sobie zagospodarować. Wizją tego, że będą uregulowane relacje e, izraelsko-libańskie, coś co było bardzo korzystne dla, dla Libanu generalnie, e, tak jakby elektryzuje tą część elektoratu plus polityki libańskiej, która jest przeciwko Hezbollahowi. Dobrze, czyli chodzi o terytorium, bo już w momencie wybuchu tego konfliktu przecież Izrael e, w południowym Części Libanu miał swoje bazy i teraz to tylko pewna konsekwencja, tak? To znaczy, ja uważam, że to raczej tak jakby kwestia jest taka, że dwa kebaby na jednym ogniu, to znaczy z jednej strony, żeby doprowadzić do wojny domowej, żeby sami Libanczycy tak jakby weszli na ten pion, że z jednej strony byłby determin determinowana powiedzmy to antyhezbollahowa część elektoratu plus życia publicznego i mhm. tak dalej, i tak dalej, przeciwko Hezbollahowi. Tak? To, to, to, to czyli, czyli mniejszość, mniejszość przeciwko większości, a to zawsze kończy się wojną Domowy, szczególnie w Libanie. A oczywiście Izrael tak właśnie by, by sobie stał z boku i patrzył na, swoje, na te wydarzenia z gór południowego Libanu. Tak? Jasne. Bo jeżeli Iranowi zależało na tym, albo Iran próbował pokazać yy, yy, yy, światu, yy, swoją sprawczość i pokazać każdemu kolejnemu przeciwnikowi, nie podnoś na mnie ręki, bo bo żałujesz, to jemu się to udaje. Tak, tej tej bardzo, prawda? bardzo, bardzo. Więc im w pewnym sensie też zależy na tym, żeby to się nie skończyło. Um, to znaczy Iran tak właściwie chce pokazać to, że on rozdaje karty, mhm. obroniąc powiedzmy swoje, swój brylancik, tak, bo Hezbollah jest takim brylantem całego tego systemu irańskiego. E, no oczywiście by tutaj e, wprowadził to, że Iran... To, że Hezbollah by przejął Liban. Bo, to jest, znaczy, bo tu nie ma, bo tu nie ma e, zero, to wszystko z 0,1, tak? I to jest tragiczne. Ja przez to chodzę strutę od wielu tygodni, no bo rozumiem sytuację, że na pewne pytania nie ma odpowiedzi, a tutaj nie ma żadnej odpowiedzi dobrej, tak? Tak jak było przed tą wojną, było idealnie, tak? A było źle. Więc, więc, więc chodzi o to, że albo irańska dominacja, albo totalna, albo, albo izraelska dominacja. A na to generalnie się nie można zgodzić, ponieważ e, Liban jest pewnym, pewnym, tak jakby kondominium i tam każdy powie mi swoje swoje. Miejsce, to znaczy, i e, szyici patrzą na Iran, i Maronici na Watykan, i sunnici na Arabię Saudyjską, i jakoś się żyje. tak? Więc, więc, więc, więc to jest ten problem. Natomiast zachwianie tego balansu jest akurat bardzo dużym problemem. No i Liban po prostu jest, znaczy jest tutaj tak jakby ofiarą tego braku balansu. Panie redaktorze, mamy pilną informację dla naszych słuchaczy. Ja myślę, że ona zasługuje na to, żeby, żeby wszyscy ją usłyszeli właśnie teraz. Otóż Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa BBN-u Sławomira Cęckiewicza. Czyli co? No, szef BBN-u, pan profesor Cęckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych. Yy, I to tyle. Na ten temat będziemy oczywiście w, w Polskim Radiu 24 do tego tematu wracać. A my teraz na Bliski Wschód podążamy. Ja jestem od wielu tygodni zainteresowana, czy ciekawa tego, jak będą się w tej sytuacji zachowywać sojusznicy Stanów Zjednoczonych w regionie, którzy dostali gospodarczo i nie tylko wizerunkowo, patrz Dubaj na przykład, czy oni... Weryfikują te sojusze, czy jeszcze nie? Czy oni mogą weryfikować te sojusze? Na razie po cichu. <śmiech> znaczy, to jest też tak, jakby kwestia taka, że nie ma dobrej odpowiedzi. Z tego względu, że m, te kraje, czyli te sześć krajów GCC, czyli krajów Zatoki Perskiej, no, mają określoną specyfikę. Tak, i rzeczywiście Dubaj, zobaczymy, czy Dubaj przetrwa, bo Dubaj jest tą bajką, tak, <śmiech> tą, tą bajką która, która być może się skończyła, bo już, bo już na przykład. Na przykład w Istambule ma powstać dzielnica, żeby, która miałaby przejąć część biznesu funkcjonującego, z uciekającego z Dubaju. Natomiast czy te kraje mogą zrezygnować z tych sojuszy? Tu trzeba wziąć pod uwagę to, że demokracja ma pewne wady, ale monarchii również. I chodzi o to, że, <śmiech> <śmiech> że nawet jeżeli dajemy na to monarcha X, by pomyślał o zmianie sojuszy, to CIA na przykład o tym będzie doskonale wiedziało, a ten monarcha X ma brata. I ten brat być może, żeby się dalej, żeby zastąpić swojego brata na tronie, bo każdy chce siedzieć na tronie, być może takich pomysłów nie będzie mieć, tak? No to my nie ukrywajmy, tutaj Idzie idą bardzo ostre interesy i bardzo wielkie pieniądze, więc, mm -hmm. więc tutaj Amerykańcy nie mogą pozwolić na to, żeby e, powiedzmy to tak jednoznacznie i kategorycznie ich towarzystwo zostawiło, bo ich nie zostawi. Bo ich nie zostawi z tego względu, że Amerykanie ich chronią. To ja wiem, że to brzmi karykaturalnie tak w chwili brzmi, obecnej. Brzmi, owszem, bo w wyniku tego konfliktu to właśnie ci sojusznicy, o których mówimy, dostali cięgi Gospodarcze. Cieni, tak, o, I niektórzy, totalne. jak Katar, będą się podnosić gospodarczo w przypadku niektórych e, zakładów czy instalacji przez lata. Przez lata, tak. Kuwait jest jeszcze gorzej tam potraktowany, ale chodzi też o, o drugą rzecz. Mianowicie, e, dlaczego armia amerykańska tam jest potrzebna? Dobrze, przed Iranem oni chroni, znaczy nie ochronili, ale na przykład teraz wiadomo, że z Jordanii pojechały... E, w, policja asystująca na przykład w Emiratach Arabskich, bo sytuacja tam jest o wiele tragiczna. bo tam jest o tyle dlaczego. W Emiratach Arabskich mieszka 10 milionów ludzi, ale poddanych król Emirów jest tylko milion. Więc, a w związku z tym, że ci kafala, czyli ci pracownicy yy, z Pakistanu, Indii i tak dalej stracili pracę, Dużo, du duża część ludzi tych straciła pracę, to jest zagrożenie bezpieczeństwa. Tak więc, tak, więc, tak więc tutaj chodzi o to, że w całym tym systemie tam funkcjonującym, ci Amerykanie tak właściwie chronią też od wewnątrz te trony, które, m, które w Bahrainie już mamy, tak właściwie rew mieliśmy rewolucję, albo mamy rewolucję, bo nie wiem, co tam się de facto dzieje. Tak więc, tak więc tutaj jest, e, powiem tak, ja się wcale nie dziwię, jak za kilka lat e, e, kraje zutki perskie, niektóre z nich będą kursowały do Teheranu po błogosławieństwo po władze. Tak, tak się może skończyć. Tak się może skończyć to, że część będzie tak jakby chciała się układać, no bo też przez zwrócić uwagę na jedną rzecz. Media, szczególnie zachodnie, znaczy amerykańskie, e, tak jakby tutaj tutaj naciskają na to, tworzą tak jakby wizję, że niektóre kraje arabskie chcą się bić z Iranem. Natomiast media bliskowschodnie i powiedzmy to azjatyckie tutaj pokazują, że oni się nie chcą bić z Iranem, że oni nie chcą w ogóle mieć tej wojny, tak, że, mm -hmm. że, że ten, więc, więc, więc to też jest bardzo taka krytyczna sytuacja dla, d znaczy dla tych państw, no bo one zapłaciły haracz, no bo tak to trzeba powiedzieć. E e firma ochroniarska, czyli USA się nie wywiązało z tego haraczu, dlatego jeszcze, jeszcze tutaj Donald Trump Chyba kilka tygodni temu powiedział, że jeszcze Arabowie zapłacą koszta tej wojny, a i tak płacą. Więc, więc te kraje sobie uświadomią, że są po prostu taką skarbonką, świnką z karbonką, albo, och, świnka nie może być, by to z haram, no to, no to bardziej dojną krową. A nie każdy chce być dojną mhm. krową, tym bardziej, że jeszcze są straty, jeszcze są zniszczenia. No i też jeszcze jest ten model społeczny, który jest dość taki, powiedzmy, średniowieczny. To znaczy są poddani, którzy mają beneficja, no i są, powiedzmy, cudzoziemcy, którzy muszą pracować. I to a poddany nie pójdzie do pracy, nie pójdzie do łopaty, tak? Tak więc, tak więc a jak, jak nie będzie prądu, bo na przykład Iran coś bombarduje, no to wiadomo, nikt w 40 stopniach nie wytrzyma. Okej, ok, a, czy... ok, a jak nie będzie wody? No właśnie, to, to, to, a już kilka odsalarni niż tam poszło z dymem. Więc, więc, więc właśnie do tego Iran zmierza. Ponieważ te, ta część świata, o której my mówimy, ona jest niezdolna do przeżycia w związku ze swoją po prostu, no, specyfiką od, generalnie w, w takim Dubaju powinno być najwyżej, brzeć 200 Beduinów, to wszystko, tak? No bo to po prostu taka jest pustynna, no powiedzmy to, specyfika tej, tej części świata. Natomiast w związku z tym, że, że jest ropa, gaz, tak? Wielkie pieniądze się pojawiły, wielkie inwestycje, miliony ludzi, tak? Więc, więc to jest po prostu Iran e, niszcząc takie obiekty, no de facto powoduje to, że to są tereny, które mogą być niezdatne do życia. Mhm. Więc, więc, więc tutaj Iran, tak właściwie mogę powiedzieć jednoznacznie, kategorycznie, genialność Iranu polegała na tym, że oni od razu, tego samego dnia, jak być może Hamenei Chome, dostał rakietą w swoją rezydencję, tak? bo to chyba był pierwsza rakieta, pierwszy strzał tej, tej wojny, to pierwszy strzał był na Dubaj. To było genialne. Z tego względu, proszę zwrócić uwagę na to, tam było dziesiątki tysięcy informacji. Genialne strategicznie, żeby też nasi słuchacze tak, nie mieli wątpliwości, tak, to, że my tutaj to, nie bijemy nikomu brawa. Nie, nikomu, mhm. tylko po prostu chodzi o całą koncepcję, bo, bo jeszcze tak się zastanawiam jeszcze, jeszcze rzecz, kolejna rzecz, bo państwa generalnie zarówno i Polska, i Niemcy, i i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Mówiły trzy kraje. 26-27 lutego. tak? Liban, Izrael, Iran. Nikt nie mówił o emiratach arabskich. Nikt nie mówił o Dubaju. Ja podejrzewałem, że duża część influencerów, która tam sobie wtedy wypoczywała, czy tam sobie robiła jakieś swoje prace, nie wiedziała, że jest na Bliskim Wschodzie. Tak? A okazało się, że jest ona na Bliskim Wschodzie. Sobie bardzo szybko to uprzytomnili i zrobili jeszcze tak zwaną panikę dodatkową. To znaczy robili te relacje. Media tak. to relacjonowały w swoich krajach i tym samym sposobem Iran już uzyskał Skał, potężny aspekt psychologiczny. To jest to, to, to naprawdę oni pomyśleli. Ma, strategiczne. To, no to Chcę pana zapytać, co dalej? Amerykanie grożą blokadą ciśnienia Normus. Ona jest teraz kluczowa i strategiczna. Tak. Tak, ona jest teraz kluczowa i nawet dochodzi do dziwnych sytuacji, bardzo niepokojących. E, mianowicie taki, że e, na przykład okręty chińskie. E, no, Chińczycy twierdzą, że oni mają wszystkie umowy podpisane z Iranem i że oni sobie mogą pływać. <grych> I sobie pływają do Iranu. A tak. co z minami? Ale okazuje się, że Iranczycy mają mapy. Bo to starożytny... Które udostępniają. Jakie to jest proste, tak? A, bo to jest starożytny Przynajmniej... naród. Przecież oni doskonale wiedzą, gdzie zostawili, co tak, zostawili. Tak. I jak zapłacisz milion dolarów albo dwa, dwa. za tankowiec, tak. no to on sobie spokojnie przepłynie. A jeszcze oni wymyśli co innego, ponieważ że 100 dolarów w irańskim realach to jest około cała cegła pieniędzy. Dosłownie. Jak sobie ktoś wyobrazi cegłę, taką cegłę, no to jest 100 dolarów. A być może na dwie cegły w chwili obecnej. To ile można żyć za taką cegłę? Ja, ja tak sobie za taką cegłę tydzień, tak. Ale to, to w restauracjach i tak dalej, tak, mhm. hotele, więc... Ale przeciętny człowiek to... to jest ale chodzi mi o to, że Iranczycy chcą, żeby te dwa miliony dolarów myta było w irańskich rialach. I to jest po prostu kontener pieniędzy, po prostu będą pływały. I możemy im coś podpowiedzieć, znaczy oni mogliby rozdawać te pieniądze ludziom, na przykład, albo przeznaczyć A, na jakieś społeczne cele oni, i wygraliby ale, wszystko. Ale oni odbudują południowy Liban za to. Ja wiem o tym, że jak się, jak Iran tak właściwie osiągnie swoje, mm -hmm. swoje powiedzmy to, im się uda, tak, im się uda tą rozgrywkę partii szaków politycznych rozegrać bardzo dobrze, jeszcze będą mieli szczęście z tym Libanem, albo Liban będzie miał jakikolwiek szczęście jakoś tak wybrnąć z tego patu całego, to ja wiem o tym, że w, że w Libanie będą, te, będą tabliczki odbudowano, zamyto z Hormos. Jasne. Tylko... Y Dodatkowe pytanie, myślę też zasadnicze w tej sprawie. Czy Amerykanie zmuszą Izrael do porozumienia? Znaczy Czy mają z... inne wyjście? Znaczy, bo politycznie ale... Donald Trump przegrywa wszystko, co można przez konflikt w Iranie. To jest, znaczy, jeśli chodzi o Iran, to Iran nie rozmawia z Izraelem. Bo Iran nie uznaje czegoś takiego, jak Nie, Izrael. nie, ja mówię o tych, powiedziałam Iran, myślę Izrael, Liban A. w Waszyngtonie. Do czego Stany Zjednoczone mogą zmusić Benjamina Netanyahu? Wydaje mi się, że na chwilę obecną... To znaczy... Izrael, znaczy Izrael ma taką komfortową sytuację, że może w każdej chwili zepsuć to, co Amerykanie z Iranem mhm. ustalą. W każdej chwili. I to jest bardzo niewygodne, ale też, ale też powoduje to, że Izra Irańczycy tak właściwie wykorzystują to do tego, że oni nie ufają zupełnie Amerykanom. Dlatego pytam, do czego Stany Zjednoczone mogą Izrael zmusić. No, to jest bardzo dobre pytanie. Ja niestety wiem o tym, że na przykład jak przez te, od 2023 komentowałem dość dużo tematu palestyńskiego, to wiedziałem zawsze, że Arabowie dzwonili do Nataniachu i naciskali i to, to były naciski bardzo opłacalne dla Nataniachu. Natomiast teraz w chwili obecnej Arabowie są na stole, w sensie są jednym zdań. No bo to, co się no dzieje w strefie gazy? Zapominamy no niestety wojna będzie. Bo, bo, bo, bo wojna wróci. Najprawdopodobniej. E, Hamas, e, Hamas wygrał chyba dwie wojny domowe z, tam, z różnymi kolaborantami, jakimiś tam milicjami organizowanymi przez Izrael. Od wczoraj było jakieś bombardowania No i to już jest pewne, że ultimatum też ma Hamas do e, złożenia broni. No bo, chodzi, no bo chodzi o to, że opozycja, która jest nie, e, w Izraelu, tak e, która niczym się w sumie nie różni, jeśli chodzi o koncepcję polityczną od Benjamina Netanyahu, zarzuca Bibiemu to, że on jest nieudolny, że jest partaczem. To znaczy to, że Hamas jest nierozbrojony, to że Irak jest nie, znaczy jest niezałatwiony i Hezbollah tutaj, prawda, najprawdopodobniej też nie będzie załatwiony. Więc, więc Netanyahu tak właściwie on robi, e, on skacze. To znaczy nawet jeżeli Amerykanie w pewnym momencie stwierdzą, że dosyć i on tego nie będzie mógł przeskoczyć, jeżeli Amerykanie stwierdzą, że już definitywnie kończą przygodę irańską, on może ją przedłużać, on może ją tak jakby moderować, ale on już nie, nie będzie mógł powiedzieć w pewnym momencie Trumpowi, że dosyć, bo Trump straci zainteresowanie i koniec i kropka, tak sobie pojedzie na wakacje czy na golfa. Więc, więc Benjamin Netanyahu mówi o tym, że następnym etapem do październikowych wyborów będzie Gaza. To, to, to, to już jest oczywiste. Już ja widzę, że Syria też będzie. więc, więc Benjamin... A Syria w jakim sensie? Bo chodzi o to, że na południu Syrii jest e, prowincja Swayda, która jest zamieszkiwana w dużej części przez Druzów. I ona jest ostatnim fragmentem Syrii niezintegrowanym z Damaszkiem, z tego względu, że w lipcu zeszłego roku tam była masakra dokonana przez, przez władzę e, na Druzach. I Izrael tak właściwie wziął ten teren w taki protektorat, mini protektorat. To znaczy to chroni lotniczo. I chodzi o to, że w, e, że gra teraz się rozgrywa o to, żeby w pewien sposób yy, yy, a, yy, prezydent syryjski musiał to zintegrować pod yy, powiedzmy władzę syryjską, bo taki jest układ. Znaczy taki, tak jak w, w, na początku tego roku Kurdowie stali zintegrowani, tak wcześniej Alawici zostali zintegrowani, tak teraz Druzowie. Znaczy ja uważam, że na Taniachu jest kilka punkt, punktów, które na, na Taniachu mogą wykoleić. I to, I to jest o tyle istotne, że w, mówię, w październiku są, w, nie, w październiku są, znaczy są wybory, więc Iranczycy mogą grać po to, żeby uwalić w pewien sposób politycznie Beniamina Netanyahu. Po prostu nie robić deala i robić cały chaos. Izraelczycy będą zmęczeni. Druga rzecz jest taka, że jeżeli Ahmed Al-Szar, prezydent syryjski będzie chciał integrować druzów czy, przed wyborami, tuż przed wyborami izraelskimi, to druzowie Izraelscy nie będą głosowali na Netanyahu. A to jest 100 tysięcy ludzi. Więc w warunkach Izraelskich to jest bardzo dużo. A oni są jego, oni są jego, znaczy jego wyborcami. Więc tym samym sposobem być może jest taka koncepcja, żeby Beniamina Netanyahu w końcu dało ci bo odpocząć, chociaż on nie chce dać ci się bo odpocząć, bo kto, kto, kto jak nie on jego zdaniem. Prawda? Albo pójdzie do więzienia, chociaż Donald Trump mówi no nie wsadzicie do więzienia, nie, takiego fajnego gościa. Nie, nie, No żar, dobrze, absolutnie. ale to nie on będzie decydował. Bardzo panu y, dziękuję za rozmowę. Paweł Rakowski z nami. Dziękuję bardzo. E, no tak. Wiemy więcej? Niekoniecznie. Ale taki jest Bliski Wschód. Dziękuję Państwu za, kilka, za tych kilka godzin. W południe w Polskim Radiu 24 suma wydarzeń. Reklama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 Autopromocja. Czy mizoginia wciąż jest obecna w naszym codziennym życiu, także w tych mniej oczywistych, ukrytych formach? Skąd może się brać podświadoma niechęć do kobiet i to nie tylko u mężczyzn? Jak ją rozpoznawać i jak o niej rozmawiać? O to będę pytać dzisiaj pisarkę Sylwię Hutnik w audycji Do Pomyślenia. Początek o 22.06 na antenie Polskiego Radia 24. Ewelina Kamińska, zapraszam. Autopromocja